Nic to nie wie, co u mnie docie. Sami waszych połach srane emocie Robicie, kurwa, czułstwa i same głupoty A potem się wkurwacie, we kurwy, cioty Z się śmiejecie, mnie obgadujecie Chcielibyście być najlepsi na świecie Ale, kurewnie, się mylicie Bo wniane jest wasze życie Ja robię to, co robię I nie jest mi źle Wy gębą się chwolicie W duchu wkurwacie się Nic mnie to nie wie, co u mnie myślicie, pochuja się w tym, co nie swoje życie. Każdy rozna szczycie, rozna zoli, ale wos bych zapierdolił. Każdy jest, rozna szczycie, każdy jest, rozna zoli, ale wozbych zapierdolił.